Be aware, be informed, be smart, be prepared, be safe, be insured. Gorące tematy ciekawi goście odmienne punkty widzenia. Be Short przedstawia pierwszy cykl podcastów skierowanych do branży ubezpieczeniowej. Dzień dobry. Piotr Czublun i Tomasz Jeleński i jak co tydzień o tym, co ciekawego w ubezpieczeniach. A będziemy dziś mówić między m.in. o tym, że OC być może stanieje, o brakach w regulacji powsłów zbiorowych i o tym, że trwały nośnik to nie tylko papier. A na początek krótkie podsumowanie tygodnia. W dniu 25 maja odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, było ono w całości poświęcone stawkom ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Narodowy Bank Polski chce zmian w projekcie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, przedstawił swoje stanowisko w zakresie ujawniania wysokości opłaty dystrybucyjnej i prowizji w dystrybucji ubezpieczeń na życie o charakterze inwestycyjnym. W związku z prowadzonym przez UOKiK postępowaniem przeciwko Credit Agricole Bank Polska, prezes urzędu przeanalizował, w jaki sposób bank zmieniał warunki różnych umów. Urząd wskazał, że trwały nośnik nie oznacza formy papierowej. Może być nim informacja zapisana na nośniku USB czy wiadomość e-mail, o ile zawiera w sobie wszystkie niezbędne dane. Komisja Europejska zaprezentowała rządom krajów Unii Europejskiej raport, z którego wynika, że część unijnych przepisów w zakresie ochrony konsumentów w Unii Europejskiej wymaga poprawy. Między innymi w niektórych państwach Unii brak jest regulacji dotyczących pozwów zbiorowych. Rzecznik finansowy przygotował raport zawierający analizę szkolnych ubezpieczeń NNW. W dokumencie wskazano na wiele nieprawidłowości ze strony zakładów ubezpieczeń w konstrukcji, sprzedaży czy likwidacji szkód z tytułu tych produktów. Minister Finansów i Minister Rozwoju przygotowali projekt ustawy o zmianie ustawy o obligacjach. Jego celem jest umożliwienie zakładom ubezpieczeń i zakładom reasekuracji emisję obligacji do funduszy własnych. Pozwy zbiorowe. Komisja Europejska ma zastrzeżenia co do tego, czy rzeczywiście przepisy są korzystne dla obywateli. No bo w wielu krajach organizacje konsumenckie nie mogą na przykład wnieść pozwu zbiorowego w imieniu swoich klientów. To chyba trochę groteskowa sytuacja. Sytuacja jest trochę groteskowa, ale jednocześnie warto pamiętać, że akurat w Polsce przepisy dotyczące pozwów zbiorowych mamy od kilku lat. Tych pozwów się w tej chwili toczy kilkadziesiąt. Wiele się nie udało skutecznie przeprowadzić. To jest stosunkowo nowy nowa forma ochrony prawnej, interesów konsumentów głównie. No mamy jakieś doświadczenia, Polska jest pod tym względem być może, no nie chcę że pionierem, ale krajem, w którym rzeczywiście Um, coraz więcej firm się prawniczych specjalizuje w tego typu postępowaniach, gdzie rzeczywiście w ramach jednego postępowania przed sądem wielu, wielu wielu klientów kilkuset, kilku tysięcy może domagać się sprawiedliwości, jeśli można by tak to określić. No, nie zawsze się to udaje. To nie się zawsze tak. się to udaje, tak. No, mamy też doświadczenia z takim postępowaniem, gdzie tak naprawdę najtrudniejszy jest ten etap początkowy, taki formalny. Badania w ogóle przez sąd, czy tego rodzaju sprawa w ogóle może podlegać rozpatrzeniu w tym trybie właśnie postępowania grupowego. Bo sądę... To troszkę inna rzeczywistość. Tro, sądy troszkę inna rzeczywistość, niestety trochę bardziej sformalizowana, ale sądy muszą się trzymać litery prawa i tu akurat prawo jest może nie tyle bardzo precyzyjne, ale jednak zawiera pewne wskazówki, jakiego rodzaju postępowania mogą być prowadzone właśnie w tym trybie poz tzw. pozwów zbiorowych. No, mamy już, jak powiedziałem, jakieś doświadczenia. Ostatnio pojawiły się propozycje zmian w tych przepisach, bo one jednak są dość nie chcę powiedzieć sztywne, ale takie w praktyce trudne do stosowania. To jest, tak jak mówiłem, świeża relatywnie ustawa, która nie była nowelizowana. Tam jest wiele luk prawnych, które tak, tak do końca nie wiadomo, jak je wypełnić w praktyce. Mają z tym problem sądy, mają z tym problem prawnicy i rzeczywiście to wskazane jest i celowe, żeby tego rodzaju przepisy uszczegółowić. To, o czym zwraca Komisja Europejska, to to, że w wielu krajach w ogóle ten, ten poziom ochrony konsumenckiej jest różny, bo pozwy zbiorowe to jest jeden z elementów Takiej szeroko rozumianej ochrony konsumentów. No bo rozumiem, że w, w jednym kraju to jest dość prosta rzecz. Mamy prawo lepsze, bądź gorsze. Natomiast co zrobić w, w przypadku, jeżeli to pozew zbiorowy dotyczy na przykład nieuczciwej jednej firmy, która ma swoje przedstawicielstwa w różnych krajach. I wtedy co? Oddzielne sprawy sądowe w krajach w pojedynczych krajach unijnych, czy taki całościowo ogólny pozew zbiorowy na przykład przed jednym sądem w konkretnym y, państwie. Właściwie w tej chwili nie ma takiego trybu w, w Unii Europejskiej, że można było pozwać firmę prowadzącą działalność w wielu krajach przed jednym sądem w jednym kraju. To może być, przypadek może być szczególny na przykład firmy która prowadzi sprzedaż produktów czy oferuje produkty w internecie tak i ona jest ulokowana w jakimś kraju Unii Europejskiej i prowadzi swoją, sprzedaż swoich produktów na terenie wielu krajów Unii i wielu wielu klientów może kupić taki produkt korzystając z, z usługi internetowej. W takim wypadku pewnie można by teoretycznie szukać jakichś podstaw, żeby taką firmę mogli pozwać mieszkańcy wielu krajów przed jednym sądem, na przykład w którym taka firma ma siedzibę. Natomiast w praktyce to się raczej nie zdarza. Raczej pozywamy w krajów w którym mieszkamy, jako konsumenci mamy do tego prawo, żeby pozywać przedsiębiorcę właśnie w sądzie, w którym my mieszkamy. I tak to w praktyce wygląda. I kolejna sprawa. Trwały nośnik to nie tylko... Forma papierowa, mówi się, że papier jest cierpliwy, przyjmie wszystko, ale nośnik elektroniczny też jest, jest cierpliwy, tylko nie każdy nośnik. Zgadza się. To jest dość ciekawa kwestia w ogóle definicji rozumienia, czym jest trwały nośnik. Prawo to pojęcie dość precyzyjnie w tej chwili określa i trwałym nośnikiem będzie tego typu narzędzie elektroniczne, tak takie nazwijmy, które pozwala na to, żeby określoną informację można było w dowolnym momencie w niezmienionej postaci odtworzyć. Przykład, jeśli dam komuś y, jakąś informację na papierze, wiadomo, mam ten papier w domu, mogę w dowolnym momencie sięgnąć do takiego papieru, przeczytać treść tego dokumentu, wiem, co tam jest napisane bez zmiany treści. Inny przykład, otrzymuję na, z banku chociażby, czy od firmy ubezpieczeniowej, treść umowy warunków ubezpieczenia na płycie CD. Y, mogę taką płytę wziąć, włożyć do stwarzacza, do komputera, zapoznać się z treścią co, tego, tego, co jest na tej płycie, to będzie również trwały nośnik. Ale wątpliwości... Tutaj akurat Ułokikus zrodził taki model, w którym to bank przekazywał niejako informacje istotne dla klienta, na przykład jakieś zmiany w regulaminach bankowych, tylko w ten sposób, że zamieszczał treść nowego regulaminu na takim indywidualnym koncie elektronicznym utworzonym dla klienta w ramach bankowości internetowej. I tutaj ułokich stwierdził, nie to za mało. Jeśli ja, na przykład, mam takie, pewnie wielu z nas ma konta dzisiaj w bankach, gdzie banki zamieszczają właśnie różne informacje na temat warunków prowadzenia takiego konta, i przez sam fakt umieszczenia takiej informacji na takim koncie, to, to za mało. Ułokich stwierdził, to nie jest trwałość. Wystarczyłoby, żeby bank wysłał po prostu informację mailem do nas. To jest oczywiste, że się. z żonemem potwierdzają. i przypomina działalność pewnego zakładu energetycznego, który w XXI wieku raczy, raczył i racz nadal informować swoich klientów o tym, że na chwilę wyłączy nam prąd. Na przykład wierzając kartki formatu A4 bez koszulek foliowych. Wczoraj lało, więc myślę, że już te nie ma, nie ma, bo widziałem tak. je po drodze. No i jeszcze jest druga forma, wersja elektroniczna. Musimy codziennie rano, na przykład zasiadając do komputera, sprawdzić, o ile jeszcze mamy prąd, czy dzisiaj nam tego prądu nie wyłączył, ale trzeba wejść na stronę zakładu. tego, że właśnie zakładu energetycznego, więc pytamy no tak, w 21 wieku. No to jest to być może trochę inny wątek, bo to pytanie o to, na ile dzisiaj na przykład zakłady energetyczne są na tyle z zdigitalizowane to trudne słowo, czyli na ile są w stanie komunikować się sprawnie ze swoimi klientami poprzez właśnie różnego rodzaju narzędzia elektroniczne, dlatego, że w wielu przypadkach nie mamy nie wiem jakiegoś, nie, nawet nie podajemy maila zakładowi energetycznemu, żeby otrzymać niego informacje na temat na przykład tego, że będziemy mieli włączony prąd. Często podajemy różnym firmom swój telefon i te firmy dzwonią do nas po to, żeby nam sprzedać jakiś produkt, którego tak. na ogół nie chcemy, natomiast nie informują właśnie o tym, że coś się zmieniło. To bardzo ciekawy sposób. No to prawda, to jest jakby zupełnie inna kwestia. Oczywiście dzisiaj Dzisiaj to jest, pewnie moglibyśmy o tym długo i namiętnie rozmawiać na temat w ogóle tak zwanego marketingu bezpośredniego i wielu tutaj ograniczeń w tym zakresie, natomiast z całą pewnością na przykładzie tego zakładu energetycznego to no problem w tym, że jednak bardzo często zakłady nie mają kontaktu bezpośrednio do klienta takiego, który pozwoliłby na przykład mailowo wysłać informację, ale już pewnie jakiś SMS z informacją, drugi kliencie w takich, takich godzinach w, w, wyłączymy Tobie prąd z uwagi na prace serwisowe, to pewnie można było sobie wyobrazić. I wracamy znów do ubezpieczeń. Ciekawa sprawa, znowu dyskutowano w Sejmie o cenach OC. No i co? Będzie taniej, jest taka szansa, chociaż cień szans. To jest niekończąca się historia, regularnie już, no można, można chyba tak powiedzieć, na naszych podcastach wracamy do tematu ubezpieczenia oce i ich ceny. Tak jak powiedziałem, to jest taka, trochę niekończąca się historia. Tutaj akurat my, m, sprzed kilku dni informacja o posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych, która znowu obradowała na temat właśnie podwyżek, w sektorze ubezpieczeń ocen komunikacyjnych. Przyjęli się. E, przyjęli się bardzo, oczywiście wreszcie, można by powiedzieć. Natomiast tutaj jest ciekawy wątek, ponieważ padały takie zarzuty swego czasu, że być może sytuacja obecna na rynku cen tych produktów jest podwana razem z umowy cenowej, czyli ubezpieczyciele się sobą porozumieli, że właśnie w tym samym czasie niejako podniosą ceny, bo imię jest to na rękę. I tu Akładnik stwierdził, że brak jest jakichkolwiek dowodów, które potwierdzały tego typu tezę. Ponieważ te zmiany tych cen, podwyżki tych cen były w różnej wysokości, w różnym momencie, w czasie, jest tego też trudno tutaj wnioskować, że doszło do jakiegoś tutaj zmowy cenowej, czyli zmowy cenowej raczej nie ma. Dobra informacja jest oczywiście taka, zresztą na, to na to się chyba ostatnio nawet powoływaliśmy, że wreszcie w pierwszym kwartale tego roku wynik finansowy na tym produkcie jest pozytywny, więc, czy dodatni, więc można zakładać rzeczywiście, że ta pod, te podwyżki ceny już przyhamują, a być może e, można się spodziewać też jakiejś, jakiegoś niewielkiego obniżenia. Ja mam wrażenie, że z cenami y, POLIS y, oce w Polsce jest tak to troszkę jak z cenami benzyny i ropy. Kiedy na świecie tanieje na giełdach, patrzymy na cenę barełki staniało, u nas nie, wręcz przeciwko to, to, to jest takie ciekawe spostrzeżenie, że ile ktoś słychać o, o tym, że y, mamy podwyżkę cen na stacji benzynowej paliw lub, benzyny lub ropy, to z reguły jest komunikat, że to jest spowodowane właśnie podwyżką cen surowca na rynku, na rynku międzynarodowym. Ale jeśli już ta cena spada, to raczej niekoniecznie słychać, że będzie tani, bo właśnie spadły ceny. No tak to niestety chyba działa. jest wiecznie i burzowo, to tak, chciałem się zapytać, czy ma Pan ubezpieczony dom na wypadek uderzenia przez piorun? Wydaje mi się, że tak. Wydaje się pan. Tak, nie pamiętam, a, chyba Zawsze tak. interesują takie ubezpieczenia, gdzie na przykład jesteśmy tak. pewni, że jeżeli uderzy piorun jest wszystko w porządku, tylko na przykład część budynków nie ma instalacji odgromowych, no i wtedy byłby kłopot. Podejrzewam, że polisę możemy zawrzeć, ale jak przyjdzie co do czego i dom nam spłonie, no, no bo z naszej winy, żeśmy sobie nie założyli pion ochronu, no to już nie dostaniemy wypłata. To jest ciekawy wątek, bo warto by, tutaj warto sprawdzić dwie rzeczy. Po pierwsze, czy w ogóle warunkiem ubezpieczenia było Zainstalowanie pieronochronu. bo jeśli był taki warunek. No ogół tak, ale czasami był taki warunek, bywa różnie. No tak, jeśli był taki warunek, a myśmy ochronu nie mieli, o czym wiedział od samego początku ubezpieczyciel agent, który nam domu ubezpieczał, no to w takim wypadku ubezpieczyciel nie będzie mógł się powołać na to, że nie było ochronu, dlatego że widział to, miał tego świadomość. I nie może się zasłaniać, że go nie było. Natomiast może być taka sytuacja, w której nie uzależniamy wypłaty od tego, czy jest zainstalowany problem łączenia, ale na przykład możemy uzyskać niższą składkę tego, dlatego, że mamy zainstalowaną instalację, instalację odgromową. Lub też może być jeszcze inna, inny przypadek, w którym wypłata będzie wyłączona lub ograniczona w sytuacji, w której nie mieliśmy zainstalowanej tego typu instalacji. Tutaj niestety jedyne, co można zarekomendować, to odesłanie do treści warunków ubezpieczenia, bardzo wyraźne ich przeczytanie i upewnienie się, że wiemy, co kupiliśmy. No, gorzej, że nie tylko opiory mogą nam zrobić spustoszenie, bo na przykład rzadkość, ale może z spaść na przykład fragment satelity albo, no tak. co nie daj Boże, kawałek meteorytów. wtedy Biorą, jest problem... no tak. no Z meteorytem to, to, to pewnie też jakieś jest ryzyko, ale więc pod uwagę to ile śmieci takich może nie kosmicznych, ale bo to nasze własne, które myśmy wysłali tam trochę wyżej, ponad naszymi głowami, Więc pod uwagę to ile, śmieci, ile tych śmieci krąży, to ryzyko, że coś nam spadnie na głowę, ale na nasz dom jest, no, wraz pozorom, nie takie niskie. I oczywiście tutaj możemy mieć ubezpieczenia na, na, na, taką, na taki wypadek. No, tylko pytanie, czy tego typu zakres ochrony przewiduje nasza policja znowu warto o to zapytać naszego ubezpieczyciela. A propos kosmicznych ubezpieczeń, wyczytałem, że w Stanach jest możliwość ubezpieczenia się na wypadek porwania przez kosmitów. No cóż... Myślę, że nie jesteśmy sami we wszechświecie. Na wszelki wypadek. Skoro ich nie jesteśmy sami, no to z pewnością warto też takie ryzyko, wziąć pod uwagę. Ale miejmy nadzieję, że jak spotkamy się następnym razem, za tydzień, to ceny ubezpieczeń, ceny PoliSoce, będą może nieco mniej kosmiczne. Zobaczymy, aby tak było. Do usłyszenia. Do widzenia. Dziękujemy. Podcastu wysłuchałeś dzięki Short. Po więcej aktualnych informacji prosto z branży ubezpieczeniowej zapraszamy na portal binshort.pl.